program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-30 marca. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W jednym z mieszkań w Wołominie znaleziono ciała dwóch osób i rannego dziewiętnastolatka. Jarosław Kaczyński poparł w Wiktora Orbana, koalicja rządząca pre m, krytykuje prezesa PiS za zaangażowanie w węgierskie wybory. Celine Dion ogłosi dziś w Paryżu swój wielki powrót na scenę. Rodzinna tragedia w Wołominie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch osób i rannego dziewiętnastolatka. W sprawie będzie trwało śledztwo poinformowała w TVP Info rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Monika Kaczyńska. Policjanci na miejscu w mieszkaniu ujawnili ciała dwóch starszych osób oraz rannego młodego mężczyzny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na miejscu prowadzi czynności prokurator i policjanci, czyli wszystko dzieje się pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń zmarli kobieta i mężczyzna to dziadkowie dziewiętnastolatka. Miał on przyjechać do nich w odwiedzinę na weekend. Rządzący krytykują Prawo i Sprawiedliwość za zaangażowanie w kampanię na Węgrzech. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orban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 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwraca uwagę, że na nominację prezydenta cały czas czekają kierownicy polskich placówek dyplomatycznych w krajach, gdzie trwają działania wojenne. Wicepremier zaznacza, że konstytucyjnym obowiązkiem Karola Nawrockiego jest nominowanie ambasadorów wyznaczonych przez rząd. Chciałbym poznać powód, dla którego prezydent nie podpisuje nominacji np. ambasadora, no, w tej chwili kierownika placówki wojennej w Kijowie, byłego ambasadora w Afganistanie. Chciałbym wiedzieć, dlaczego pan prezydent nie podpisuje nominacji zawodowego dyplomaty Marcina Wilczka w Teheranie, gdzie lecą na niego bomby. Zdaniem Radosława Sikorskiego prezydent chce rozszerzyć swoją władzę ponad to, co daje mu konstytucja. Niepewna przyszłość mieszkańców, a przełomu nie ma. Cztery kamienice na trasie tunelu średnicowego w Łodzi muszą zostać wyburzone, tak twierdzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o trzy zrew zrewitalizowane budynki przy ulicy 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika 44. To w ich rejonie. Ponad półtora roku temu tknęła tarcza Katarzyna drążąca pod miastem tunel, który ma połączyć trzy łódzkie dworce. Jak podkreśla minister Klimczak, PKP nie daje jednoznacznej decyzji, bo ta ma zależeć od procesu wywłaszczeń i uzgodnień z konserwatorem zabytków. My nie po to wywłaszczamy te budynki, które tak naprawdę są w fatalnym stanie. Nie po to, żeby je restaurować, odbudowywać, tylko powinniśmy w zupełnie inny sposób wykorzystać to miejsce. Ja mam zdanie jasne, bo wiem, jakie problemy ma budowa tunelu przez te kamienice. Od września 2024 roku lokatorzy tych kamienic żyją na walizkach, mieszkają w hotelach albo mieszkaniach zastępczych. W lutem inwestor, czyli spółka PKP, zerwała kontrakt z wykonawcą, więc obecnie spółka poszukuje firmy, która dokończy tunel.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 Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po 17: sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I jak co poniedziałek sprawdzamy tenisowe zestawienia singlowe, i Iga Świątek wypadła z czołowej trójki rankingu WTA, po niepowodzeniu w Sunshine Double, czyli w Indian Wells i Miami Open, nasza najlepsza singlistka plasuje się na czwartej pozycji. Również spadła w notowaniu Ed z 50 na 57 miejsce. Magdalena Frank jest 38. Z kolei nasi tenisiści Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz awansowali o trzy pozycje. Majchrzak jest 53, a Hurkacz 72. Liderują Carlos Alcaraz i Aryna Sabalenka. A teraz piłka nożna, bo już jutro rozstrzygnie się sprawa urlopów naszych piłkarzy nożnych. Jeśli wygrają ze Szwedami, na wakacje w czerwcu pojadą do Teksasu. Wtedy jednak będą mieli obowiązki w postaci udziału w Mundialu. A jeśli przegrają, wolny czas spędzą oglądając przebieg mistrzostw Świata. Oczywiście w telewizji w Mistrzostwach weźmie udział 48 drużyn, a podopieczni trenera Jana Urbana próbują wykorzystać wejście kuchenne. Po nieudanych kwalifikacjach przedzierają się przez baraże. W czwartek pokonali albo banie 2 do 1, a jutro o 20.45 Robert Lewandowski zagra, i spółka zagrają ze Szwedami, którzy wyeliminowali z kolei Ukraińców. Kapitan naszej kadry ma sposób na Szwecję. Wygrać po prostu, więc jak no to są play-offy. Play-offy się rządzą trochę własnymi prawami. No wiadomo, to jest będzie finał, więc myślę, że Szwedzi też będą czuli presję tego spotkania i mam nadzieję, że my to też wykorzystamy. Proste zadanie. Wystarczy wygrać pierwszy gwizdek na Strawberry Arena o 20.45. Bie, ciekawostka biatlonowo-kolarska, yy, gwiazdor biegania na nartach z karabinem na plecach i strzelania oczywiście, multimedalista Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Emilien Jacqueline podpisał kontrakt z kolarską grupą proturu Decathlon CMA-CGM. Francuz już wcześniej sygnalizował swoje aspiracje, jeśli chodzi o zawodowy peleton. Niedawno podczas Igrzysk pozwolił się sfotografować z charakterystycznym kolczykiem w uchu upamiętniającym wielkiego idola Jacqueline'a, Marco Pantaniego. I jeszcze NBA. Remix Sochan znów grzał ławę podczas, przez cały mecz podczas starcia New York Knicks, którzy przegrali na wyjeździe z broniącymi tytułu Oklahoma City Thunder 100, 100 do 111. Za pełna pół godziny mecz numer dwa playoffów klasy siatkarek. Chemik Policja podejmie prowadzących 1 do 0 budowlanych łódź. Gra toczy się do dwóch zwycięstw. Jutro na zachodzie miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie nawet krupa śnieżna. Temperatura od 5 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, 6 stopni nad morzem, 8-10 na przeważającym obszarze kraju. A Wielkanoc ma być słoneczna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Pomysł zlikwidowania placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy ma wśród państwa swoich zwolenników. Zdawałem prawo jazdy jakieś 30 lat temu i na placu manewrowym spędziłem 16 godzin, gdzie wtedy kurs chyba trwał 20 godzin. A jak wyjechałem na miasto, no to byłem w szoku. Po co komu na przykład doskonałe parkowanie? Jak będę młodym kierowcą, to zaparkuję tam gdzie będę miał dużo miejsca, tak? Nie wszyscy się z panem zgodzą. Dzień dobry, Wojtek, stały z od 40 lat, uczę jeździć. Można rozbić samochód na placu manewrowym w Bordzie? No ja miałem rozbity. Bardzo prostej sytuacji, kobieta po prostu po zakończeniu tego łuku z nienawidzonego dała gaz do dechy, półtora metra za tym pasem jest mur oporowy, wjechała na niego prawie pionowo tyłem. I jeżeli tych ludzi nie odsieje na początku, to, to będą potem w ruchu drogowym. Ale słyszeli państwo, że plac na egzaminie to przecież rzadkość na świecie. Co z tego, że placy manewrowe są u nas, a nie ma ich w większości krajów Unii Europejskiej. To znaczy, że u nas jest lepiej. W tej i każdej innej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek. Razem ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska i Karolina Gonet. W tym składzie jesteśmy z państwem do godziny 19. A to Editors, A Ton of Love. Self-control You gotta learn to be thankful For the things that you have 13 minut po godzinie 17. Miałem wrażenie, że ceny są wyższe w sklepach niż rok temu. Eksperci jednak twierdzą, że na przykład produkty z mleka są tańsze niż przed Wielkanocą 2025. A u Państwa jak? Nie zawsze cena idzie z jakością produktu. Jeżeli ja kupuję marchewkę, a za 3 dni ona jest czarna, Kupuję wędlinę, co za 2-3 dni ona mi praktycznie sama wychodzi z lodówki. Cena ceną, no może jest coś taniej, może nie jest drożej jak w tamtym roku, ale jakość jest fatalna, także poszliśmy bardziej na ilość a nie na jakość. No. Spostrzeżenie od państwa mile widziane pod numerem dwie dwójki 14 po 17 już. Być może niedługo zapłacimy za badania diagnostyczne, bo Narodowy Fundusz Zdrowia szuka oszczędności. Dziura w jego budżecie wynosi 23 miliardy złotych. Lekarze i organizacje pacjentów alarmują, że jeśli pacjentom przyjdzie płacić za badania, no to kolejki się wydłużą, a dostęp do leczenia będzie ograniczony. I o tym Monika Gosławska. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że za niektóre badania diagnostyczne zapłaci mniej. Chodzi o tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, gastroskopię oraz kolonoskopię. Ograniczenia mają dotyczyć diagnostyki wykonywanej ponad wartość ustaloną w kontrakcie, mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. To, co wyjdzie ponad limit tejże umowy, to ta część byłaby płacona w poroku obrachunkowym, tak jak to zwykle się bywa, czyli w końcu pierwszego kwartału w stawce 40% za świadczenie. Do tej pory takie nadwykonania były. Były rozliczane z opóźnieniem, ale w pełnej wysokości. Zapowiedzi cięć nie podobają się Naczelnej Izbie Lekarskiej, mówi jej wiceprezes Paweł Barucha. Pacjent, który będzie potrzebował diagnostyki, pacjent, który będzie potrzebował dowiedzieć się co mu jest, no niestety będzie dłużej czekał. Placówki, którym kontrakty się skończą mogą ograniczyć wykonywanie badań. Dla pacjentów to jest bardzo niekorzystna informacja. Klaudia Romanowska, współwłaścicielka przychodni w Radomiu. Nasz kontrakt prawdopodobnie w marcu wykonamy już do połowy roku. Jeśli nic się nie zmieni, planie NFZ-u tych pacjentów z roku 26, z końcówki roku, będziemy musieli w jakiś sposób przenieść na 27. Kolejki będą się wydłużały, pacjenci będą niedodiagnozowani, przez co my nie będziemy wiedzieli, jak ich leczyć. Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Więc tak naprawdę nakręci się taka spirala, która dla chorych będzie niebezpieczna. Pacjenci stają się kozłem ofiarnym całej tej sytuacji. Planowane ograniczenia krytykują także organizacje pacjenckie, mówi Joanna Frontczak-Kazana, Onko Fundacji Alivia. Na przykład jesteśmy u lekarza gastroenterologa, ponieważ mamy problemy jakieś z przewodem pokarmowym i ten lekarz wystawi skierowanie na przykład na gastroskopię albo na kolonoskopię. I teraz limitowanie tych badań spowoduje, że ten pacjent będzie oczekiwał w bardzo długiej kolejce albo jeżeli ma środki finansowe, no to zapłaci prywatnie. Paweł Barucha. Ten czas, który mógł być przeznaczony na to, żeby go wcześniej wyleczyć, bo wcześniej diagnozowany w większości równa się wcześniej wyleczony, trafi do szpitala na leczenie, które już będzie wymagało wysokiej specjalistyki, co jest znowu bardzo drogie. To jest oczywiście jeszcze w dyskusjach i żadna decyzja nie zapadła, żeby też było, było jasne na dzień dzisiejszy. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski wyjaśnia, że zmiany nie dotyczą wszystkich pacjentów. Nie dotyczy to dzieci w żaden sposób. Nie dotyczy to również pacjentów onkologicznych, czy z kartą Edila. To też jest element, który może zachęcić do wcześniejszego zakładania karty DILO. To nie znaczy, że człowiek, który dostanie tą kartę DILO, będzie skierowany na badania dodatkowe, że on ma chorobę nowotworową. Te świadczenia również nie są objęte ani limitem, ani płaceniem po roku, ani stawką degresywną. Zmiany nie dotyczą też programów profilaktycznych. To wszystko jest oczywiście, jak dotychczas, bez limitów i płacone na bieżąco. Cięcia mają objąć nie tylko diagnostykę, ale też ambulatoryjną, opiekę specjalistyczną. Nie ma jeszcze zarządzenia w tej sprawie. Poza tym do połowy roku ma zostać opracowany Pracowana mapa potrzeb zdrowotnych Polski poszczególnych województw planowana jest również konsolidacja niektórych placówek leczniczych. Może być dokonywana nie tylko w obrębie szpitali, ale też przychodni. Według Ministerstwa Zdrowia źródłem problemów finansowych nfz są podwyżki w ochronie zdrowia, decyzje poprzedników i niewystarczające wpływy ze składki zdrowotnej. W sprawie egzaminów na prawo jazdy i usunięcia placu manewrowego z tego egzaminu państwo dzwonią. Można zastosować egzamin, a plac manewrowy jako dodatkowa część tego egzaminu do poprawki. Wcale nie musi być eliminacja placu manewrowego i korzystanie tylko z dróg. Można korzystać jedno i drugie, ale nie tak bezwzględnie jak teraz. Czyli obniżyłby pan wymagania? Przypomina mi się taki wywiad z komendantem Straży Pożarnej, który jest zapytany o to, czy egzaminy na strażaka mogłyby być obniżone wymagania, powiedział, że on ma 50 lat i on sobie tego nie wyobraża, bo on te egzaminy zdaje i czemu ci młodsi ludzie nie mogliby zdawać. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz, w swoim głosie, w myślach twych i w uśmiechu, tyle go masz, żeby otworzyć mogłaby sklep, podaruj mi trochę słońca. 20 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Kamil Stoch zakończył karierę sportową. Jeden z naszych najwybitniejszych skoczków narciarskich. z ulgą rozstał się ze skakaniem. Powiedział tak. Wreszcie szczęśliwy, tak, wolny, wreszcie wolny. Wreszcie wolny od swoich ambicji, od swojej chęci po prostu takiego podkręcania siebie samego, że to musi być dobrze, że to wszystko po prostu ma być takie jak ja chcę. Teraz niech sobie będzie takie jak sobie jest. W studiu pedagog, wiceprezeska Fundacji Życie Warte jest rozmowa Lucyna Kicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest y, zupełnie normalna sytuacja, że po takiej wielkiej karierze człowiek czuje głównie ulgę? Tak słyszymy od tych największych, którzy kończą swoje kariery coraz częściej i to mnie też bardzo cieszy, bo pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy sportowcy mówili o swoim zdrowiu psychicznym i o tym, że są poddawani presji własnej albo presji oczekiwań ze strony kibiców. To bardzo nas to szokowało, natomiast teraz coraz częściej się to pojawia, co mnie bardzo cieszy, bo też pokazuje, że sportowcy mimo ogromnego wysiłku i tego, że bardzo często ich postrzegamy jako osoby, które są no, nad ludźmi, y, są tacy jak my. Y, też mogą się mierzyć z presją, mogą y, mierzyć się ze stresem ogromnym i zakończenie nawet tak pięknej kariery jak pan Kamil Stoch no, może przyjść z ulgą. I też myślę, że z taką nadzieją na coś nowego, bo to wiele, wiele lat y, powtarzalności, ogromnych wyrzeczeń i ogromnego treningu i takiego poszukiwania w sobie tej motywacji, do tego, żeby powtarzać to samo, oczywiście piąć się dalej w górę, ale wciąż w tym samym obszarze. No właśnie, zastanawiam się, czy y, taka kariera sportowa jak Kamila Stocha w której były złote medale olimpijskie, która trwała latami. To jest taka mm, sytuacja, w której chyba wyhodować trzeba w sobie jakiś taki głód tych kolejnych sukcesów, więc ta ulga wcale może nie być taka oczywista po jej zakończeniu. Rzeczywiście odnoszenie ogromnych sukcesów to ogromne wystrzały dopaminy, natomiast potem trzeba wrócić do codzienności, do treningu, do poszukiwania w sobie tej motywacji, żeby dalej chcieć osiągać te sukcesy, będąc zwycięzcą, też jest się w dość trudnej roli, bo już nie goni się lidera, a teraz tak naprawdę się ucieka. Więc na pewno wymaga to takiej ogromnej pracy nad sobą, bardzo dużego poukładania sobie w głowie swoich celów, swoich motywacji. Cały czas też pamiętając o tym, że życie toczy się nie tylko karierą sportową, ale każdy z nas i wszyscy sportowcy mają swoje prywatne życie która ma swoje blaski i cienie i to też na pewno na wiele karier sportowych się przekłada. Wydaje się, że wielkim wyzwaniem jest przejście z tego trybu głodu, sukcesu i tych wystrzałów dopaminy do tego trybu, w którym te kariery się już zakończyły. Jest zupełnie inna dynamika życia, zupełnie inne cele się otwierają. To przejście da się przeprowadzić w taki sposób, żeby ono było zdrowe? Jak najbardziej, jeżeli jest dobrze zaplanowane, a myślę, że najwięksi bardzo dobrze tą, ten okres takiej tranzycji z kariery sportowej w inne kariery, które będą mieli, po prostu planują. I jeżeli dobrze sobie to zaplanujemy, jeżeli nie jest tak, że koniec kariery przypada w niedzielę, a w poniedziałek tak naprawdę nie wiadomo, co robić, to będzie miało to jakieś powodzenie i sukces. Natomiast jeżeli kariery kończą się przez kontuzję, jeżeli są, związane z poniesieniem jakiejś bardzo dużej porażki i ogromnym ładunkiem emocjonalnym, to tak naprawdę to zakończenie kariery nie daje tej ulgi i nie daje też szansy na zbudowanie czegoś nowego. A mm, każdy z nas potrzebuje sukcesów, może nie na miarę y, złota olimpijskiego, czy nawet kilku, y, natomiast y, no, bycie na szczycie ono też trochę uzależnia. Trzeba teraz znaleźć sobie y, taki kolejny szczyt, w którym będziemy odczuwać satysfakcję. Tego ja panu Kamilowi życzę. Myślę, że coś już ma na oku. Wspominała pani o tych wariantach zakończenia kariery, takich wyjątkowo niefortunnych związanych z wypadkiem albo wielką porażką, które potem no, wywołują taki żal po prostu za tą karierą, którą się wcześniej miało. Ja myślę o jeszcze jednym wariancie zakończania kariery właściwie, a nie zakończenia, bo myślę o takich ciągłych powrotach. Byli tacy sportowcy, znani koszykarze, Michael Jordan mi się przypomina, który Wracał, potem ogłaszał, że to już koniec, potem znów wrócił. Czy to jest zdrowsze od takiego odcięcia się na stałe? Jak pani na to patrzy? To wszystko zależy od indywidualnych celów i dążeń i także od możliwości fizycznych, bo pamiętajmy, sportowcy przez całe życie w bardzo dużym stopniu eksploatują swoje organizmy i bardzo często te ostatnie lata kariery to są lata borykania się z kontuzjami. Więc jeżeli tylko zdrowie na to pozwala, jeżeli jakiś sportowiec ma poczucie, że może jeszcze postawić tą kropkę nad jej swojej kariery sportowej, to jak najbardziej nie ma w tym nic złego. Natomiast tak sobie myślę, że właśnie im starszy jest już organizm, jak im dłuższa jest ta przerwa między karierą, jej zakończeniem, a potem powrotem, to tym może być to trudniejsze. Natomiast nawet w skokach narciarskich Noriaki Kasei wraca do, do tej kariery już jako no, bardzo zaawansowany wiekiem sportowiec i udowadnia wszystkim, że jest to możliwe. Lucyna Kicińska, wiceprezeska Fundacji Życie Wartej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.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 Dzisiaj KAUFLAND jest fresh na Wielkanoc. Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc. W poniedziałek i wtorek. Filet z piersi z polskiego kurczaka. 14,99 kg z KAUFLAND Card, 5 kg na osobę. A mandarynki 399 z KAUFLAND KART. Kolejna promocja już od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. KAUFLAND. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy. Najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Gra generałami. Polscy wojskowi znów są zakładnikami politycznego sporu. Rakietowa inwestycja. Polska buduje obronę przeciwrakietową. Wsparcie fundacji. Widzowie TVP wspomogli odbudowę przedszkola po powodzi. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Pytacie, co w życiu się liczy?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 Teraz schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, tylko 10,99 za 1 kg aż 52% taniej. A kawa mielona, MK Cafe, krema i premium, jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto wielka moc oszczędności. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście. Puls trójki. W wielki Poniedziałek nasze studio Przemyśliwieckiej odwiedzili od mojej lewej Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Panie. Dzień pośle. dobry. I Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Centrum. Dzień dobry Dzień panie dobry, Polska. witam serdecznie. Zaczniemy od cen paliw, bo jest już decyzja ministra energii, która wprowadziła maksymalne ceny paliw. Te zaczną obowiązywać od jutra. No i pytanie może pierwsze do Pana Posła Mirosława Suchonia, wyręczając poniekąd Pana Posła Dziedziczaka. Opozycja mówi, że to ruch y, potrzebny, acz mocno spóźniony. Opozycja ma swoje wilcze prawa, krytykuje obojętnie, czy coś zrobimy, czy, czy, czy czegoś, jakiejś decyzji nie podejmiemy, zawsze krytykują, zawsze źle. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj ocaliliśmy portfel obywateli. Sprawna, szybka decyzja, nacisk na prezydenta, który w końcu podpisał dobrą ustawę także ona może obowiązywać już od teraz. I to jest realizacja naszego zobowiązania wobec obywateli, kiedy mówiliśmy, że będziemy sprawnie reagować na te wszystkie zagrożenia, które rysują się na horyzoncie. Ja przypomnę, że mieliśmy do, do czynienia z tego rodzaju przypadkami w przeszłości. Te reakcje poprzedniego, zwłaszcza rządu, nigdy nie były efektywne, nigdy nie były bardzo sprawne. Co więcej... Kiedy oni przejmowali władzę benzyna kosztowała 4,30, kiedy oddawali 2 zł więcej, niemalże 150% więcej ceny paliwa, no w taki sposób w cudzysłowie można powiedzieć zasłużyli się nasi poprzednicy. Natomiast dzięki nam ta cena paliwa. Z 6:30 wtedy, kiedy przejmowaliśmy władzę, spadła do mniej więcej 5:60, 5:50. Ale grudnia 19 roku. z kampanii wyborczej nie udało się osiągnąć. Ale byliśmy na dobrej drodze. E, Jasne. Z 6:30 na 5:60 średnio, bo akurat u mnie na południu paliwo było już po, poniżej 5,50 natomiast, natomiast później zła decyzja prezydenta Trumpa bardzo bliskiego sojusznika PiSu to dużo zarzutów spadło, więc, wpadło, więc oni, jak oni, czyli jak wy Jan Dziedziczek Prawo i o rozpętaniu wojny Pan redaktor prosił o krótkie żołnierskie odpowiedzi, więc po kolei. Po pierwsze, lepiej późno niż wcale. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość składało propozycję tego rozwiązania już 8-9 marca. Gdyby wtedy nasze propozycje zostały przyjęte, przez te trzy tygodnie też przygotowań do świąt Polacy już płaciliby te ceny normalne, a nie te jakieś horrendalne. To po pierwsze. Więc presja ma sens. Szkoda, że tak późno e, prezydent e, Nawrocki podpisał tą ustawę jeszcze w locie do Stanów Zjednoczonych, używając wszelkich możliwych metod. E, no minister Motyka przez trzy dni zastanawiał się, jak to wprowadzić w życie. No niestety, tak to wygląda. Ale ta, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to są argumenty mojego adwersarza, który mówił, ile kosztowała benzyna, kiedy przejmowaliśmy władzę, ile kiedy przekazywaliśmy. Znaczy... Drodzy Państwo, w 2022 roku mieliśmy do czynienia z podobnym kryzysem światowym, związanym ze światowym kryzysem wywołanym koronawirusem, czy wojną na Ukrainie później. I drodzy Państwo, światowa baryłka kosztowała dużo więcej niż dzisiaj, dużo więcej. Owszem, teraz wzrosły te światowe ceny, ale i tak one są znacznie niższe niż, niż za w tym 2022 roku a mimo to ceny benzyny za naszych rządów były niższe dla Polaków, a, ale pomimo tego Donald Tusk twierdził wtedy, przy tych cenach baryłek ropy, które były wyższe niż teraz, że benzyna, gdyby on rządził i był premierem, kosztowałaby 5,19. To wtedy padły te słowa. Więc to są, to są fakty. I my jesteśmy po prostu za tym, żeby chronić Polaków, kiedy jest to ważne. Już daje się odnieść, tylko zdanie ode mnie, postaram się tak symetrycznie nieco, bo pan poseł Dziedziczak mówi, że trzeba było szybciej. Pan poseł słuchań, że uratowaliśmy portfele Polaków przed świętami. Ekonomiści mówią, koszt dla budżetu państwa miesięcznie to 1,6 miliarda złotych. Gdyby uwzględnić, gdyby doprowadzić do cięć w poradniach specjalistycznych, których chce NFZ, to w skali roku to jest oszczędność 2 miliardów. Czyli miesięcznie, czy nieco ponad miesięcznie, wydamy na tę ochronę paliwową tyle, co na e, przychodnie, na porady w poradniach specjalistycznych przez, przez cały rok. Pytanie, co jeśli wojna na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużać? Wprost, czy nas na to stać? No, więc panie, więc panie redaktorze, to jest oczywiście decyzja Donalda Trumpa. Ja przypomnę, jaki był szał po stronie PiSu. Nie wiem, czy pan poseł klaskał wtedy, kiedy Donald Trump wygrał wybory, bo, bo dzisiaj trudno znaleźć posła PiSu, który by się przyznał do tego, że klaskał po tym wyborze, ale szał był, no powiedziałbym, nieziemski na sali plenarnej posłowie PiSu wychodzili z siebie, no, wydawało się, że odlecą w, w parlamencie, ale dzisiaj widzimy, że decyzje prezydenta Trumpa e, wpływają bardzo poważnie nie tylko na sytuację polskiej gospodarki, ale na sytuację gospodarki na całym świecie. E, I sytuacja związana z paliwami nie jest tylko i wyłącznie polskim dorobkiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale to jest problem całego świata. E, dlatego bardzo ostrożnie podchodzimy do tej polityki, Wiemy, że jeżeli pozwolimy się rozpędzić ceną paliwa, to to w krótkim, średnim, ale też niestety w długim okresie może wpłynąć na wzrost inflacji. Tak ten zwaną błąd, spiralę płacowo tak, cenową. Dokładnie tak. To ten błąd popełnił PiS wtedy, kiedy rządził, że nie zareagowali odpowiednio szybko na pojawiające się sygnały z gospodarki, że inflacja przyspiesza mhm. i to po prostu rozpędziło inflację do niebotycznych ja bym... poziomów około 25%. Ta, ta, taka konwencja tej rozmowy, tak, że ja... musimy trochę przyspieszyć. Pan poseł Jan Dziedziczak, wrócę do tego swojego pytania. Czy nas na to stać i co w sytuacji, kiedy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, ceny ropy na światowych rynkach nadal będą rosły, a my, mówią ekonomiści, już się wystrzelaliśmy z tej e, amunicji gospodarczej prawnej, którą mieliśmy? Dlatego trzeba oszczędzać. Trzeba po pierwsze chronić Polaków. Od tego są y, politycy, żeby reprezentować interesy obywateli. Trzeba oszczędzać. E, na przykład w związku z tym jeszcze raz zastanówmy się, czy nie warto skorzystać z projektu SAFE 0%. Podkreślmy 0% odsetek, a nie koszty spłacania odsetek w wysokości ponad 100 y, miliardów. E, to pierwsza rzecz. A na pamiętajmy, że jeszcze, jeszcze nie unijny, unijny program SAFE to obowiązek Polski płacenia 5 całej tej pożyczki jako darowizna dla Ukrainy. Czy nas na to stać w tym momencie? 5% safe, czy czyli, czyli ja tutaj... 2,5 roku spłacania tego, tej pożyczki, to jest darowizna dla Ukrainy. Nasze wnuki za 40 lat będą spłacać przez kilka lat darowiznę dla Ukrainy. Czy musimy to robić? Skorzystajmy z safe 0%, będziemy mieli zaoszczędzone ponad 100 mi miliardów i to jest odpowiedź choćby, na oszczędność ja muszę powiedzieć, że no naprawdę potrzebujemy jakiegoś wielkiego wiadra i potężnego mopa, żeby wytrzeć to morze hipokryzji, które pan poseł przed chwilą tu po prostu wylał, bo, bo ja przypomnę i to nie mówię krytykując, wręcz doceniając, że darowizny Polski zarządów PiS na rzecz Ukrainy były wielokrotnie większe i one pomogły ukraińcom zatrzymać Rosję. Na samym początku order, było to potrzebne, ale, ale już wystarczy. Panie no, pośle, ale... wystarczy na ja, jakby... tych wszystkich ja, naprawdę, z no, naszych to, podatków. To, to może, może hipokryzji? Zdanie to, o profilu safe nie, nie, nie, nie, nie a nie o tym to Że nie ma żadnego, wszystkie. nie ma jeszcze raz, nie ma żadnego safe zero. Jeżeli ktoś czyta no, się, jeżeli ktoś czyta się w ustawie, to doskonale wie, że koszty, koszty tej mechanizacji finansowej ale osiem tygodni prezydenta... dyskutowaliśmy w tym kraju o funduszu Sejm i już to jest kłamstwo. Idziemy do, nie przodu. Do, idziemy, idziemy do przodu. Sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrani przez Sejm, Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości, czy legalnie Prezydent ma zająć stanowisko po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, że Prezydent już wrócił, ale jetlag i różne inne kwestie, więc nie ma też co pospieszać. To Najpierw Pan Poseł Jan Dziedziczak. No wszystkie sygnały i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Prezydent nie uzna wyboru tych sędziów. Czy naprawdę nie warto już zakończyć tego sporu no i jednak iść na jakiś kompromis, nawet jeśli według prezydenta doszło do błędów formalnych czy proceduralnych przy powołaniu tych sędziów? Przez ostatnie 37 lat wolnej Polski wybierano sędziów w momencie zwolnienia się miejsca. W ten sposób nie było sytuacji, że kto przejmuje władzę obsadza cały Trybunał Konstytucyjny, tylko to jednak było kaskadowo. Jeden sędzia kończył kadencję w danym roku, mijają dwa lata, powołujemy kolejnego sędziego, który kończy kadencję. I tak to wyglądało, że krótko mówiąc ci, co zdobywają większość w Sejmie, mają możliwość wskazania jednego, dwóch, trzech, czterech kandydatów. Tymczasem yy, koalicja 13 grudnia czekała, mimo tego, że... Kadencje się kończyły y, tym kandydatom na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie były obsadzone miejsca, były takie próby, ale koalicja była przeciwko y, wskazanym kandydatom. Czekała, czekała, czekała i mamy półtora roku do wyborów, czyli dwie trzecie kadencji za nami. I dopiero teraz oni chcą wskazać sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co ciekawe, tyle słyszeliśmy o sędziach, dublerach i tak dalej. Wyobraźcie sobie państwo, że wśród tych kandydatów nie ma żadnego z tych y, sędziów, których y, ówczesna koalicja no tak, u Nie jednego, tylko pana. No właśnie do dobiegły... tych Trzech, których prezydent Andrzej Duda odmawiał y, ślubowania ich kadencje, znaczy, ich kadencje 6, obiegły. Tylko, że dwóch panów jeszcze umarło w wyniku hejtu yy, w trakcie, więc można tutaj... Dy... Ale no właśnie dlaczego? Tacy świetni kandydaci i tak y, były krzyki, żeby oni byli y, wybrani, tymczasem teraz ta koalicja ich, ich nie zgłasza. Y, psujecie Ostatnie państwo, zdanie? była szansa właśnie po minięciu tych kadencji y, tak zwanych sędziów dublerów żeby naprawić państwo, żeby jakoś y, uporządkować to wszystko. No musimy żyć dalej, żyjemy w jednym kraju. Państwo wszystko psujecie i TKM teraz jest na Trybunał Konstytucyjny e, z premedytacją, no, pre ja a nie tak. pośle Mirosław Słuchań, Znaczy Ja, nie, ja Klub nie, nie, potrafię, centrum. nie potrafię za szybko znaleźć e, listy osób głosujących za tymi niezależnymi e, nominatami politycznymi, czyli sędziom Piotrowiczem, przypomnę, prokuraturę stanu wojennego, no który tak. był taką eg egzemplifikacją tej niezależności politycznej, o której mówi pan poseł. No ale ilu było czy czy też, posłów Unii Wolności, czy, czy też... Leon Kieres, czy też, polityk Platformy, czy też, nie przeszkadzał też, Pani pośle, proszę dać dokończyć panu posłowi pan, do tej pory, do 2015 roku, można się oczywiście spierać kto jaką formułę, powiedziałbym, wrażliwości społecznej czy, czy związanej z różnymi aspektami życia publicznego reprezentował. Natomiast nigdy w Trybunale Konstytucyjnym w sposób bezczelny i absolutnie sprzeczny z ideą Trybunału nie zasiadali aktualni politycy. Nieprawda. I Kłamie muszę, i muszę powiedzieć, mi to mówić. I mówię Mówię prawdę i muszę powiedzieć, że nominacja tego prokuratora stanu wojennego, co jest samo w sobie obrzydliwością, zwykłą obrzydliwością wobec tych wszystkich, którzy w czasie walki o wolną Polskę położyli swoje zdrowie, swoje rodziny, a czasem nawet życie. To to jest po prostu obrzydliwe, żebyście taka... tego człowieka wysłali do Trybunału Konstytucyjnego, który ma stać na straży praw obywatelskich, które na przykład nieodpowiedzialni politycy chcieliby Tylko, że rzeczywistość panowie jest taka, że y, spieracie się nawet teraz w tym studiu o przeszłość, jacy kandydaci byli wybierani, kto w jaki sposób, ilu sędziów naraz powołał. Pan mówił o sześciu powołanych jednocześnie, no jednak tak. przez dwie wasze kadencje Trybunału został całkowicie obsadzony no, bo przez takie państwa. No były wybory Polaków. No tak, tak. ale z drugiej My strony nie na dzień dobry że na można dzień, pośle, tylko, tylko na dzień dobry w 2015 roku powołali państwo od razu pięciu sędziów. A prawda? skąd to się wzięło? wzięło się z dodatkowego wyboru przez platformę dwóch sędziów, ale państwo wybrali chciała. pięciu. Nie do tego chciała. zmierzam, bo nie chcę Na właśnie... Na trzy miesiące po wyborach jeszcze stary sejm wybrać panowie, sobie sędziów. Rzeczywistość nie jest rozumieją, taka, że... Panowie, Trybunał Konstytucyjny Pan był bardzo, cały czas. a wyście go skrajnie Ale nie daliście mi dokończyć mojej tezy. Nie. Chwileczkę, ja tu zapanuję. To teraz moja teza. Bo musimy też powoli kończyć. Rzeczywistość jest jednak taka, spieramy się o przeszłość, a od dziesięciu lat w Polsce nie funkcjonuje w sposób uznany i prawidłowy Trybunał Konstytucyjny. Uznawany i prawidłowy Czy Trybunał... odczekiwanie przez koalicję rządzącą yy, okresu, żeby wybrać wszystkich naraz, żeby im przedłużyć kadencję, to jest próba naprawy czy nie za bardzo? Ale jakie odczekiwanie? Ale, no, Przecież... Dlaczego nie wybieraliście od razu jeżeli, sędziów? Jeżeli, dlaczego nie wybieraliście od razu? No, jeżeli no, osoby... Dwa lata temu minęły kadencje. Ale, jeżeli, pan, ale jeszcze sekundę, chwileczkę. No, no, jeszcze ja no, ja w, w, w, w tym... Proszę minut. proszę wiem, ale to jest... Pan cały czas mówi, to ale tak jest pomysł na Panie Pośle, przez I 14 minut trwała no? normalna nie, nie, rzeczowa rozmowa. Ro, y, panie z 70% do 30%. Nie, ale co pan opowiada tak Czy zagłusza pan cały czas moją tak, Natomiast Państwo, Ja bym chciałbym jedną ten rzecz. Pień, chwileczka, ale, chwileczka, ale, została nam Pana. minuta tej rozmowy. Jeśli Panowie są, to są ja przekonani, to, jeśli są przekonani, że lepiej ją poprowadzą ode mnie, to proszę bardzo. Nie, ale wydaje mi się... Zapytałem, nie, to już zmienię, zmierzamy do końca po pół minuty dla każdego z panów i będę odmierzać z zegarkiem w ręku. Czy mimo wszystko w imię opinii publicznej i w imię dobrost stanu wymiaru sprawiedliwości, nie należałoby przestać się licytować, kto ilu sędziów do tego Trybunału wybrał, tylko usiąść przy jednym stole i się dogadać tak, żeby te instytucje państwa zaczęły w końcu, w końcu funkcjonować. Pół minuty dla pana Dździczaka, około pierwszego, czas start. Ech, to zgorszenie yy, przeszłością, no sędzia Rzepliński był członkiem PZPR-u, proszę państwa, sędzia Ciemniewski, poseł niewolności, był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, Czeszej Kosochacki, poseł SLD, Leon Kieres, drodzy państwo, jeden Platformy na Dlanym Śląsku do Sejmiku. Potem był senatorem Platformy. Potem się nie dostał do Senatu, więc Platforma skierowała go do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Stępień przesiadł się do Trybunału Konstytucyjnego jako wiceminister spraw. Dziękuję zpraw... bardzo. Pół minuty minęło. To tyle z mojego a teraz, apelu, żeby nie a rozmawiać o przeszłości. Nie, nie, nie, będzie córka pośle, ministra Będkowskiego. To jest ta nowa jakość. No córka ministra ty. Będkowskiego nie, i, będzie dobrze. nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To tyle wyszło, tyle, wyszło, tyle wyszło z mojego apelu, żeby nie rozmawiać o przeszłości, o przyszłości. Właśnie córka Będkowskiego, nie, to nie, jest nie, przyszłość. Panie tak, tak, tak, tak, pośle, i... proszę tutaj nie wprowadzać takiego na zachowania. Naprawdę. Specjalnie pan na koniec rozwala tę rozmowę. Mirosław Suchoń, no tam, klub ja, parlamentarny ja, centrum. Bardzo wyraźnie dla nas Trybunał Konstytucyjny to instytucja, która musi zacząć działać w taki sposób, żeby chronić obywateli. Dlatego wybraliśmy córkę polityka PSL-u. Nie, się panie, spokoi, no Ale tak prawdę. jest, czy nie? nie panie pośle, pan, przecież pan mi, mi Je, poza usłuchań, pan, panu nie przerywał. Tak, prawda? no nie, że, nie, że, nie znaczy, tak, Po pierwsze mi przerywał, to, a po drugie ja, ja mu nie przerywałem ale to jest i mówił 75% wrogach. Nie mówił, ale nie, że zagarkiem w ręku. Panie pośle, ostatnie 20 sekund dla pana proszę nie przerywać. Wybraliśmy profesjonalistów po to, żeby pełnili funkcję w Trybunale Konstytucyjnym taką, jaką przewiduje Konstytucja. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny służył obywatelom, a nie tak jak było do tej pory, konkretnej partii politycznej. Mirosław Suchoń, klub Parlamentarny Centrum, Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dzień dobrego, dzień. Popołudnia. Dobrego, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Puls trójki. Dziewięć minut do godziny osiemnastej. Za nami perfekt. Słuchają państwo trójki, w której poruszyliśmy temat ochrony zdrowia i tego, że NFZ obcinać będzie fundusze na badanie i wkrótce być może za część diagnostyki będziemy musieli zapłacić sami. No i dzwonią państwo w tej sprawie. To nie wiedzą pod uwagę tego i nie biorą, że Pacyjn źle zdiagnozowany, niedodiagnozowany albo w ogóle niediagnozowane. to jest obciążenie budżetu kosztami niewspółmiernymi, w tylko do tej diagnostyki. Powie Pan, mnie ta pustota po prostu poraża. XXI wiek. W pełnej krasie my wciąż szukamy odpowiedzi o naszą przyszłość we wróżbach. Często. Czasem wystarczy kapsel z sentencją albo ciastko z przepowiednią. Wróżki to jeden z najbardziej intratnych zawodów podobno. Do tych najpopularniejszych ustawiają się kolejki celebrytów i polityków, a Anna Lwowa sprawdziła, jak się mają wróżki i gdzie szukamy życiowych inspiracji. Sam znalazłem raz kiedyś kapsel, który trafił w sedno jakiejś tam moje relacji z drugą osobą. Ale to nie był mój kapsel, leżał na ziemi, szedłem i po prostu był zdeptany, leżał sobie gdzieś tam na chodniku i to było takie dla mnie, o, że ja go znalazłem, ja go podniosłem. Poszukuję różnych rzeczy, wierzę w kamyczki, w minerały bardziej i w to, że przynoszą szczęście albo pomagają przy medytacji, szukam takich. Ja tak sobie myślę, że najbardziej to dla mnie osobiście Słowo Boże. I kto jak tego już doświadczy, to, to zawsze tam znajdzie odpowiedź, tak? W każdym takim negatywnym nawet przesłaniu można coś dla siebie znaleźć pozytywnego. Ekonomia jest nieubłagana. Jeżeli jest popyt, to będzie i podaż. Tomasz Grzyb, psycholog społeczny. To wszystko jest związane z podstawowymi potrzebami człowieka. My po prostu chcemy jakoś ten nasz lęk egzystencjalny uspokoić. Będziemy mieli cały czas popyt na coś, co daje nam z jednej strony jakieś poczucie rozrywki, czyli na różnego rodzaju zabawkowe wróżby, na różnego rodzaju horoskopy. Mamy także ofertę tak zwanych profesjonalnych wróżbitów i profesjonalnych wróżek. Wchodzę na serwis ogłoszeniowy. Ofert nie brakuje. Dzwonię pod pierwszy numer. Halo, witam. Dzwonione było przed chwilką. 35 zł. Tanio, tylko na pierwszy rzut oka. Stawka dotyczy 10 minut. Ja mam swoje własne karty autorskie. Wróżyć można z różnych rzeczy, tak. Ja znam osobę, która z kostek wróży, takich, wie pani, rzuca kostki i też potrafi dużo powiedzieć, więc wie pani, to chodzi o dar. Choć tak naprawdę nie mamy nowych statystyk dotyczących tego, ile Polacy na wróżby i wróżbitów wydają, formalnie da się być legalną wróżką, zgodnie z polskim prawem pracy. To jednak ogromna większość tych ludzi działa na uboczu systemu i kodeksu pracy. Może być zły hydraulika, może być zły wróżbita. A może to być dobry prognostyk. Na czym polega to zjawisko opowiada Grzegorz Lewicki, prognostyk i ekspert do spraw nowych technologii. Dobra prognoza, na przykład o sytuacji międzynarodowej, powinna zawierać Sześć wymiarów analizy. Po pierwsze wymiar gospodarczy, wojskowy, dyplomatyczny, kulturowy. Piąty wymiar cywilizacyjny, czyli jak grupy kultur ze sobą, w jakie chodzą interakcje oraz wymiar technologiczny. Nie da się w sposób pewny przyszłości przewidzieć, zawsze możemy się wypowiadać o niej z pewnym prawdopodobieństwem, a za prawdopodobieństwo to raczej nie radziłbym płacić. Ja mam taką wróżbę teraz dla Państwa. Przewiduję, że jeżeli Państwo wykręcą dwie dwójki i siedem trójek, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że uda się Państwu zdobyć zaproszenia na urodzinowy koncert trójki, który już w tę środę, czyli pojutrze o godzinie 18, poprowadzi go Artur Andrus, a wystąpią m.in. Reniuszis, Barbara Wrońska, Kasia Lins, Kasia Stankiewicz, Waluś Kraksa Kryzys, zespół Metro, Andrzej Dąbrowski, staną w szrankach, bo będzie to ustawiony konkurs piosenki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Warszawa, Myśliwiecka 357 7 trójek. to telefon dla Państwa zadzwonili pod dwie dwójki, siedem trójek i słyszą Państwo sygnał. To wszystko jest w jak najlepszym porządku. Józef Niewerowski odbiera od Państwa telefony. No i niestety z dwoma osobami na raz rozmawiać nie może, ale szansa cały czas jest. Dwie dwójki, siedem trójek. Specjalny, urodzinowy koncert z 1 kwietnia o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Warszawa, Myśliwiecka, 3 przez 5, przez 7. do reklamy. Przeceny na święta w MediaExpert. A do tego na produkty w akcji 1 rata gratis i 20 rat 0% RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.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 Żegnamy reklamy. Tu program